Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kwiecień plecień, pogoda nie rozpieszcza mieszkańców wschodniej Polski. Z Europy do Stanów Zjednoczonych popłynęły słowa wsparcia po strzałach, jakie padły na kolacji z udziałem Donalda Trumpa. Mija 40 lat od katastrofy atomowej w Czarnobylu. Do południa straż pożarna interweniowała ponad tysiące razy z powodu silnego wiatru. Cała wschodnia połowa kraju objęta jest ostrzeżeniami przed silnymi podmuchami. Do tego na Podlasiu spadł śnieg, kwiecień plecień, tak komentują tę mało wiosenną pogodę mieszkańcy Białego Stoku.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 Silny wiatr utrudniał walkę strażaków z pożarem w rezerwacie przyrody Kozłowe Borki w Puszczy Białowieskiej. Pożar wybuchł tam wczoraj po południu, spłonęło 6 hektarów lasu, akcja trwała do drugiej w nocy, ale strażacy znowu musieli tam wrócić, mówi Justyna Kusewicz ze Straży Pożarnej.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 Skażenie substancjami radioaktywnymi przyrody, narażenie na śmiertelnie pr niebezpieczne promieniowanie setek tysięcy ludzi to skutki katastrofy w Czarnobylu. 40 lat temu, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, wybuchł reaktor w elektrowni atomowej. Po wybuchu radzieckie władze ukrywały skalę zagrożenia. Z tego względu Polacy... O wybuchu reaktora dowiedzieli się dopiero dwa dni po zdarzeniu i to z mediów zagranicznych. Dziś ukrycie katastrofy byłoby niemożliwe, bo w Polsce działa gęsta sieć punktów pomiarowych, mówi Adam Matuszczyk z Centrum Zarządzania Kryzysowego.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 Tradycyjnie owce idą bez muzyki, bo podobno przesąd mówi, że jeżeli idą z muzyką to wracają z płaczem, dlatego też muzyka będzie dopiero tu na miejscu, na równi grupowej, będą pokazane zwyczaje pasterskie, będą grały zespoły góralskie, będzie na co popatrzeć. A także 2 maja redyk odbędzie się w Szczawnicy. W tym roku redyki na południu Polski mają szczególne znaczenie. Ten rok został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Pastwisk i Pasterzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Wschodnia połowa Polski objęta ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Tu też przelotny pady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 6 stopni na, wschodzie, na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Autopromocja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 Salon ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie. Nadajemy na żywo w programie trzecim Polskiego Radia z naszej wspaniałej siedziby przy ulicy Myśliwieckiej, hmm. zatopiona w zieleni okolica naszego radia. Dzisiaj lekko taka złowieszcza, bym powiedział, bo jest straszny wiatr za oknem. Państwo tego nie słyszą, ale rzeczywiście raz to niebo jest raz jasne, raz jest ciemne i to jest taki czas, który może trochę skłania do refleksji, zbliża się wiosenne przesilenie. To jest specyficzny moment w roku. Niektórzy sobie z nim zupełnie nie radzą. Na niektórych działa bardzo dopingująco, na innych deprymująco, demotywująco. Mam w związku z tym właśnie... Dla Państwa dzisiaj piękną muzykę i zapraszam, żebyście zostali z nami. Wczoraj skończył się trwający niezmiennie od 2010 roku festiwal Wszystkie Mazurki Świata z przytupem zakończony nocą tańca. To jest już szesnasty raz, jeśli dobrze liczę. To jest fantastyczna rzecz, zresztą czasami o tym Państwu opowiadam o tym festiwalu, bo jest edycja wiosenna i jesienna. Pamiętam, że jesienią spotykaliśmy się m.in. z Januszem e, Prusinowskim, który opowiadał o tym festiwalu, z dyrektorem tego festiwalu, Januszem Prusinowskim. I e, w związku z tym chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować rzecz, do której na fali e, tych mazurków, które się skończyły, właśnie wróciłem. I chciałem również powiedzieć, że niebawem... Kolejny wspaniały festiwal, tym razem e, naszej macierzystej instytucji, jaką jest e, Polskie Radio, a mianowicie e, festiwal Nowa Tradycja. To będzie w maju i w ramach tego festiwalu Nowa Tradycja są dwa wspaniałe konkursy. Folkowy fonogram roku to jest ten, o którym chciałbym Państwu powiedzieć. To jest konkurs który obejmuje wydawnictwa płytowe z poprzedniego roku. Wybór należy do szerokiego jury. No i niebawem dowiemy się, kto otrzymał laur folkowego fonogramu roku. A ja chciałbym Państwu pod wpływem tej pogody, czy może z Państwem wspólnie, posłuchać tej pięknej, jednej z piękniejszych płyt z zeszłego roku, jaką nagrał Mateusz Kowalski pod pseudonimem Sam Kowalski. To są melodie polskie, starodawne, głównie radomskie, ale Sam towarzyszy sobie, Sam <grymnie> akompaniuje sobie na instrumencie, który się nazywa gitalele. Nie ukulele, a gitalele. To jest taka po prostu sześciostronowa malutka gitarka. Ona bardzo specyficznie brzmi i również Mateusz na tej płycie śpiewa. Zatem może zacznijmy od tego, zanurzmy się w tę piękną muzykę między dwoma dużymi festiwalami. Wszystkie Mazurki Świata zakończone wczoraj i przed nami nowa tradycja. Wiecie Państwo, że jedną nogą jestem w tych sprawach i bardzo lubię się tym z Państwem czasem dzielić. Zatem może trzy numery z płyty winylowej, która już się widzę, obraca na naszym gramofonie radiowym. Może trzy pierwsze Numery ze strony A śpiewa Sam Kowalski. Życzę Państwu miłego odbioru. Zjadły jadły poranki, a u mojej kochani Kowalski, widzicie Państwo, idealna muzyka na tę porę i na tę pogodę, na tę aurę. Teraz jeszcze chciałbym zmienić stronę na stronę B i tam dwa numery, których tytuły pochodzą od nazwisk wybitnych skrzypków, ponieważ to jest to, o czym chciałbym Państwu powiedzieć. Zarówno Sam Kowalski, jak i Cała reszta ludzi, którzy się zajmują muzyką korzeni, polską muzyką korzeni, jak kto woli tam to nazywać, po prostu ma jakieś połączenia z wielkimi mistrzami z przeszłości. Dlatego, że nie da się tego zrobić inaczej. E, oczywiście teraz głównym sposobem dotarcia do tych korzeni i w zasadzie w jakimś sensie jedynym najważniejszym dostępnym jest po prostu fonografia, no i zapisy również audio wideo Natomiast jest wśród ludzi zajmujących się muzyką tradycyjną taka grupa szczęściarzy, to dużymi, tłustymi literami trzeba powiedzieć, szczęściarzy, którzy zetknęli się z tymi ostatnimi, starymi, wielkimi mistrzami, twórcami gatunku, wiejskimi muzykantami. No i właśnie tutaj dwie wielkie postaci na tej płycie Sama Kowalskiego są przywołane, a mianowicie Józef Zaraś i Jan Gaca. To są jedni z najważniejszych skrzypków z polskiego interioru. Można by o nich opowiadać bez końca. W każdym razie muzykanci weselni, można by tak powiedzieć, no i wirtuozi skrzypcowi, mistrzowie oberków i autorzy, e, czy przypisywane im są różne melodie, które dziś nazywamy od zarasia, od gacy albo po prostu zaraś lub gaca. Zatem posłuchajmy jeszcze tych dwóch pięknych numerów ze strony B płyty Sama Kowalskiego. Thank you. Jadę sobie, jadę niską furmaneczką Ale nie z towarem, tylko z kochaneczką Sam Kowalski i w trzecim, w trzeci weekend majowy festiwal Nowa Tradycja. Festiwal narodził się w drugiej połowie lat 90. w środowisku pasjonatów skupionych wokół radiowego Centrum Kultury Ludowej. Centrum zostało powołane w 1994 roku. Nowa tradycja... Buduje przestrzeń dla artystów inspirujących się muzyką tradycyjną i to właśnie konkurs muzyki folkowej stał się jego główną osią. E, tak możemy przeczytać właśnie na stronie Polskiego Radia, które już dosyć obficie zapowiada i reklamuje kolejną edycję festiwalu e, Nowa Tradycja. Zapraszam Państwa serdecznie na ten festiwal, bo warto to wszystko odbywa się w radiowych studiach przy ulicy Modzelewskiego, między innymi w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Otóż obiecałem Państwu pod koniec zeszłego roku, że regularnie albo po warszawsku legalnie będę wracał do Mieczysława Foga co i tak zresztą robię, ale w tym roku sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że mamy rok Mieczysława Foga. Oficjalnie jest to wydarzenie, czy może inicjatywa, yy, która została zatwierdzona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem mamy oficjalny rok Mieczysława Foga. W ramach tego roku odbywa się szereg różnych wydarzeń, Przypomnę, czy może od razu zapowiem, że Mieczysław Fok urodził się 30 maja. Zatem już niebawem mamy jego kolejne urodziny i to będzie też pretekst do tego, żeby go wspomnieć i żeby go uczcić. Więc w związku z tym dziś przyniosłem do studia płytę winylową z mojej własnej półki. Mieczysław Fok po wojnie wydał masę, całą masę płyt, już nie mówię jak bardzo płodnym był auto, znaczy wykonawcą w erze przedwojennej, dlatego że Mieczysław Fog był jednym, wiadomo, z najpopularniejszych śpiewaków rozrywkowych przed wojną. Natomiast nie tylko to. Po prostu był na kontrakcie między innymi z wytwórnią Syrena Rekord i nagrywał sporo, naprawdę sporo, szczególnie od połowy lat 30. mamy tego Foga całą masę. A ja przyniosłem do studia płytę wyjątkową absolutnie, lubię ją bardzo, to jest płyta Mieczysława Fogg pod tytułem Oczarowanie wydana przez Muze Polskie Nagrania. No i tutaj bardzo ciekawa oczywiście notka autorstwa Lucjana Kydryńskiego. Zaraz Państwu zacytuję Fragmenciki, ale co jest na tej płycie ważne? Ważne są dwie rzeczy. Okładka, wspaniała okładka. Mieczysław Fog oczarowanie. Można sobie sprawdzić, kto ma telefon pod ręką, albo można sięgnąć wzrokiem na dawno nieodkurzaną półkę z płytami i tam na pewno znajdziecie tę płytę, bo ona podobno sprzedała się w jakichś rekordowych absolutnie nakładach. Więc okładka. Druga rzecz. Mieczysławowi Fogowi na tej płycie em, towarzyszy zespół wokalny, ale to jest nie tylko zespół wokalny, bo to były też instrumentalistki, baby jagi. To był okres ciekawy w życiu, w karierze Mieczysława Foga, kiedy to Mieczysław Fog, mający już tutaj lat, no, blisko 70, proszę sobie to wyobrazić, postanowił, troszeczkę odświeżyć swój wizerunek, zrobić, przypuścić skomasowany atak na scenę popularną. W związku z czym zmienił zespół. Oczywiście skorzystał na tej płycie podobnie jak w, w poprzednich razach z wiedzy i z usług wybitnego Tadeusza Suchockiego, który był aranżerem, kierownikiem muzycznym i też fantastycznym akompaniatorem starej daty i bez... Tadeusza Suchockiego, to ani Foga, ani pani Rena Santor, ani pa, pa, kilkanaście innych osób na czele z moim ojcem Wojciechem Młynarskim, to nie, mog nie mogłoby się w ogóle obejść bez pana Tadzia, świętej pamięci, którego dobrze pamiętam i, i znałem go. Dżentelmen. Proszę państwa, ale tutaj mamy Tadeusza Słuchowskiego z jednej strony, a z drugiej strony mamy młody, piękny zespół pań, które przyjęły sceniczną nazwę Baby Jagi. W związku z czym, no i tutaj otwiera się właśnie okres, okres w karierze Mieczysława Foga z towarzyszeniem tego zespołu. Posłuchajmy, to jest bardzo piękna płyta. Ona specyficznie brzmi, dosyć charakterystycznie właśnie jak na tamte lata. To jest przełom lat 60. i 70. No, posłuchajmy może pierwszych dwóch to będzie Standard Wszechczasów Fascination i później Piku Nina. Kazimierz Winkler napisał. Z... Zapraszam Państwa. Cudronoc, kiedy brod śnił z czerwony gwiazd, rozkochanych pan, mijaliśmy moc, co jak taki noc. Then spacer first, central park. Shiana domów patrzących nam prosto w twarz. Trzeba nie mieć duszy i serca, artysty, by zapomnieć tem. The old man who remembers that his kres. has also his cross, that his days mi miła ma, słaboście ale taka noc gwiazdy ty na tym tle. Zostaw mnie w pamięci na zawsze i w sercu swym bywaj zdrowami and I'm sure Dzisiaj mam w oczach las zielonej skierki gwiazd, gdy byłem tam pierwszy raz. Pikunina, w tym kraju, gdzie wschodzi kwiat i krąży północny wiatr, gdzie ginie pod śniegiem ślad Pikunina, pamiętam nad zmierzch, przeleścił jesienny deszcz. Nie leczalem chyba wiesz, pikunina. Niedawno rozetknął nas, Dziś przyszedł rozstania czas, Dym zakrył już twoją kwaś, pikunina. Pamiętam, że biały dom, Pamiętam, że włosy blon. Jest pożegnalny rąk Pikunina Powrócę tam jeszcze raz Gdzie jezioro Lagodny blask Jak wie nieco tacza nas Pikunina I jak odległych słów Śród lasów odnajdę znów Obudzę Szefnemu gdy minie czas śnieżnych dusz, Na drogę znajomą spójrz Zobaczysz mnie z już Odnajdę znów, obudzę je szeptemu, pikunina. Gdy mi nie czas śnieżnych burz na drogę znają spójrz, zobaczysz mnie zdala już, pikunina. Wielbiam z tego okresu organy. Organy wtedy były bardzo, bardzo popularne. Było kilka firm. Mm, najlepsze zdaje się wtedy to włoskie organy firmy Farfisa, ale oczywiście Vermona królowała i cała masa innych organów. Później firma Unitra się w to włączyła. Teraz te organy kosztują jakieś zupełne grosze, bo nikt nie ma miejsca, żeby to trzymać. Aczkolwiek uważam, że to jest wspaniałe brzmienie, bardzo charakterystyczne. Bardzo lubię do niego wracać czasami w różnych scenicznych eksperymentach. Lucjan Kedryński pisze w tak zwanym liner note. Jest żywą historią naszej piosenki, wpisuje się w nią stale... Przepraszam, jest żywą historią naszej piosenki, wpisuje w nią... Stale nowe rozdziały. My jednak nie zapominamy także i tych pierwszych opowiadających o debiucie pana Mieczysława. Nawet jeszcze nie jako solisty, lecz członka zespołu chóru Dana. hurdana chór nie nosił wtedy tych wykwintnych białych smokingów, jakie niektórzy z nas świetnie pamiętają z ostatnich lat przed wojną. Gdy 29 marca 29 roku chór Dana wystąpił na scenie kwiprochwo pojawił się w imponujących sombrerach, aby sugestywnym strojem wzmóc nastrój na sali podczas wykonywania argentyńskiego tanga Plegaria. Tango było przepiękne, a spod wielkiego kapelusza jednego z rewelersów chóru spoglądały na widownie stremowane oczy Foga. I to jest wszystko prawda. Coro Argentino Dano, tak nazywał się ten zespół rewelersów, ubrany w meksykańskie stroje i publiczność warszawska wtedy dała się nabrać, bo myśleli, że qui pro quo już pozwala sobie na tak dużą ekstrawagancję, że sprowadza z Ameryki Południowej zespoły wokalne, boys bandy, a to był Hurdana i rzeczywiście nikt się nie obraził, potem Hurdana występował w qui pro quo, w qui pro quo. Z wielką, wielką, wielką e, swadą, i zdobywa popularność. No, oczywiście, później Fok wybił się na niezależność. W tym roku szczególnie intensywnie wspominamy Mieczysława Foga, naszego pieśniarza Warszawy, i słuchamy teraz z płyty, z czarnej płyty, pod tytułem Oczarowanie którą bardzo Państwu polecam, bo jest trochę inna niż wszystkie i bardzo pięknie, majestatycznie brzmi, nie powiedziałbym, że retro. Wcale tego tak nie, nie postrzegam. Myślę, że klasycznie po prostu. Strasznie ciężko by teraz było takie brzmienie wykreować. Trzeba by się dobrze zastanowić, jak to zrobić. Posłuchajmy. Teraz będą numery pod tytułem Cisza i silenzio to kolejny wielki, wielki standard, a potem włoska melodia ludowa na uliczce mojej. Posłuchajmy. Muzyka Znów noc za i morza szedł, znów gwia. Zrewne ćmy i ciepły wiatr na plażę wszedł. Sceneria jak przed wielu lat, gdy pierwszy raz do tych tych ustów właśnie tu na plaży tej zatrzymał czas. Czas to go to the day Don't fall into the darkness I want to take the silence Wolnym naszym sercom już tylko cisza szczęście dała. mur, Świetlista skala, gaśnie i zapala Elektryczne, mechaniczne, szalki kontakty Nie czuj blaskiem, śnią telewizory Obok ktoś trzaskiem, klucze przekręcił drzew Wciąż głośniki chrypią, wciąż windy skrzypią raz cały jedzie kmat Moja mandolina miłość przypomina i serce rozpoczyna rozpoczyna o kochanie pieśni. Na uliczkach naszych w nowej dzielnicy brzmi turkot maszyn i bazar gwar obok na rynku i jakby Łącą mu się, plączą mu się nogi i marzenia Dzieci pod podwórku, wojnę urządzają Wołają Jurku, drzewo się pięć A pani Kowalska i pani Brugalska, Sącą się przez cały Boży dzień A moja mandolina Miłość przypomina I serce rozpoczyna rozpoczyna. O kokaniu pieśń Na uliczkach naszych wyją syreny Przechodzi straszny ich bolesny świz Fiszcze rakieta, dudnio na parkietach Megafony, saksofony, chłopcy, dziewczętachami Stare armaty, kąty odstawiają Komunikaty, krzyczą mnie wokal, W rytmie obłakańczym, świat swój obłęcańczy Dziką niepojętą pędzi dal A moja mandolina, mandolina Miłość przypomina Serce rozpoczyna. I nasza audycja zbliża się do końca. Bardzo bym chciał, żebyśmy zdążyli jeszcze ostatnie dwa na stronie A posłuchać utwory Mieczysława Foga. Zatem pozwólcie Państwo, że się pożegnam i przypomnę, że za tydzień w niedzielę mamy 3 maja. No i to jest też w kontekście naszej audycji przepiękna okazja do wysłuchania, do zebrania fantastycznych utworów, piosenek i zapraszam Państwa serdecznie do tej audycji za tydzień. Życzę miłego dnia i pięknego tygodnia mówił Jan Emil Młynarski, a to była audycja Salon, ulica Dancing i zostawiam Państwa jeszcze z Panem Mieciem. Wszystkiego dobrego. Wspomnij dzisiaj kochana jak wiele minęło dni gdy po raz pierwszy razem Przeszliśmy próg naszych drzwi Wspomnij ciche rozmowy I wspólny codzienny trud I za to wszystko Ci dziękuję Lecz dziękuję bez słów Całuję za wieczory wśród drzew Całuję za codzienny twój śmiech. Całuję za przyjazne twoje oczy, kiedy wracam do domu w nocy, lecz pamiętaj, całuję i za łzy. Całuję za spokojny mój sen, za noce i za każdy nasz dzień. salutuję cię za troski, smutki i za radości. Za wszystko to dziękuję dzisiaj ci. myśli ile to razem już przeszliśmy wspólnych dróg I jeszcze ile razy przejdziemy znów domu próg Tyle lat już minęło jak kilka szczęśliwych dni więc za to wszystko wdzięczny jestem i dziękuję dziś Ci Całuję za wieczory wśród drzew Całuję za codzienny Twój śmiech Całuję za przyjazne Twe oczy Wracam do domu w nocy, lecz pamiętaj, całuję i za łzy. Caluję za spokojny mój sen, za noce i za każdy nasz dzień. Żałuję Cię za troski, smutki za radości, za wszystko to dziękuję dzisiaj Ci. spokojny mój sen za noce i za każdy nasz dzień całuję cię za troski smutki za radości za wszystko to dziękuję dzisiaj ci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 Zbiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Ale akcja w Dajśman. sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Dajśman Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Dajśman. Wchodzisz i oszczędzasz. Czarnobyl.